to wam zwiastujemy, abyście i wy z nami społeczność mieli, a społeczność nasza jest z Ojcem i z Synem Jego Jezusem Chrystusem. A to wam piszemy, aby radość wasza zupełna była. I to jest zwiastowanie, które słyszeliśmy od Niego i zwiastujemy wam, że Bóg jest światłością, a żadnej ciemności w Nim nie ma. Jeśli mówimy, że społeczność z Nim mamy, a w ciemności chodzimy, kłamiemy i nie chodzimy w prawdzie.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 Kłamcą go czynimy i słowa jego w nas nie ma.